Ja jestem Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Ja, Jan, który też jestem Waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos, z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim, i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem...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 a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś i co jest i co ma się stać potem. Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Rozdział drugi.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 Niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Rozdział czwarty Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział Wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu Ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dokoła tronu była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były dwadzieścia cztery trony. Na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem... Paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu, a po środku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią Święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, Ten, który był i który jest, i który ma przyjść, a gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. Rozdział 5. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną siedmioma pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła wołającego donośnym głosem Kto jest godny otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? Ale nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią, nie mógł otworzyć księgi, ani do niej zajrzeć. I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę i do niej zajrzeć. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem jej pieczęci. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Wtedy on podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie. A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych Upadło przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy, mówiących donośnym głosem –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 a dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. Rozdział szósty I zobaczyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu Chodź i zobacz! I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę. I wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać. A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące Chodź i zobacz! I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie stworzenie, mówiące chodź i zobacz, i zobaczyłem, a oto koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę. I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz, a nie krzywdź oliwy i wina. A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia mówiący Chodź i zobacz. I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i zarazą i przez zwierzęta ziemi. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli – i wołały donośnym głosem Jak długo jeszcze, Panie Święty i Prawdziwy Nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi Na mieszkańcach ziemi I dano każdemu z nich białą szatę I powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas Aż dopełni się liczba ich współsług i braci Którzy mają zostać zabici jak i oni I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne, jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc, a królowie ziemscy... I możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, i któż może się ostać? Rozdział siódmy Potem zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. I zobaczyłem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I usłyszałem liczbę opieczętowanych 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Gada. 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Neftalego 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Manassesa 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Lewiego 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Issachara – dwanaście tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Zabulona – dwanaście tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Józefa – dwanaście tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Beniamina – dwanaście tysięcy opieczętowanych. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Z każdego narodu, plemienia, ludu i języka – który stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. I wołali donośnym głosem, zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie, i do baranka. A wszyscy aniołowie stali dokoła tronu, i starszych, i czterech stworzeń, i upadli przed tronem na twarze, i oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła naszemu Bogu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy. Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Odpowiedziałem mu, Panie, Ty wiesz. I powiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty. I wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód.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 aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem. I dym kadzideł z modlitwami świętych wzniósł się z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. I nastąpiły głosy i gromy, i błyskawice, i trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, Przygotowało się, aby zatrąbić. I zatrąbił pierwszy anioł, i powstały grat i ogień zmieszane z krwią, i zrzucono je na ziemię, i spłonęła trzecia część drzew, spłonęła też cała zielona trawa. I zatrąbił drugi anioł, i jakby wielka góra płonąca ogniem została wrzucona w morze, i trzecia część morza zamieniła się w krew. I zginęła w morzu trzecia część żywych stworzeń, i trzecia część statków uległa zniszczeniu. I zatrąbił trzeci anioł, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i spadła na trzecią część rzek, i na źródła wód, a imię gwiazdy brzmi Piołun, i trzecia część wód zamieniła się w Piołun, i wielu ludzi umarło od tych wód, bo stały się gorzkie. I zatrąbił czwarty anioł. I rażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że zaćmiła się trzecia ich część i dzień przez jedną trzecią swoją część nie jaśniał, podobnie i noc. I zobaczyłem i usłyszałem jednego anioła, lecącego środkiem nieba, który mówił donośnym głosem – Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają zatrąbić. Rozdział dziewiąty. I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz do studni otchłani, i otworzyła studnie otchłani, i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi, ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy, a ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A szarańcza z wyglądu była podobna do koni przygotowanych do boju, na ich głowach jakby korony podobne do złota, a ich twarze jakby twarze ludzkie, i miały włosy jakby włosy kobiece, a ich zęby były jak u lwów, miały też pancerze jakby z żelaza, a szum ich skrzydeł jakby odgłos wielokonnych rydwanów pędzących do boju, i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. Mają nad sobą króla. Anioła odchłani, którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apollyon. Jedno biada minęło, a oto jeszcze dwa biada potem nadchodzą. I zatrąbił szósty anioł. I usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła dwieście milionów, bo usłyszałem ich liczbę. I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, jacyntu i siarki, a głowy koni były jak głowy lwów. A z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka, a od tych trzech plak została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków. Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody. A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie pokutowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży. Rozdział dziesiąty i zobaczyłem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, ubranego w obłok. Nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia. W swojej ręce miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew.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 który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie. Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu przemówił do mnie, idź, weź tę otwartą książeczkę, która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Podszedłem więc do anioła i powiedziałem mu, daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie, weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w moich ustach słodka jak miód. Lecz gdy ją zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą i powiedział do mnie, musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami. Rozdział jedenasty I dano mi trzcinę podobną do pręta, i stanął anioł mówiąc, wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon. Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije ich, a ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany. I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu. A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu i będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi. A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach... Padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli donośny głos z nieba, mówiący, wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na nich. W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta. I zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie biada, a oto nadchodzi szybko trzecie biada. I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon, mówiąc Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo. I rozgniewały się narody, i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty Twoim sługom, prorokom i świętym, oraz tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grat. Rozdział dwunasty I ukazał się wielki cud na niebie, kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd a była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. I ukazał się inny cud na niebie. Oto wielki, rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron, a jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną i porwane zostało jej dziecko do Boga i do Jego tronu. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, i walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli. I nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię. Z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie – Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci, dlatego radujcie się niebiosa i wy ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę. I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu zdala dala od węża. I wyrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak rzekę, aby ją rzeka porwała. Lecz ziemia przyszła kobiecie z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok wyrzucił ze swojej paszczy. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.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 Rozdział 14. I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię jego ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos wielu wód i jakby głos wielkiego gromu. I słyszałem głos harfiarzy, grających na swoich harfach, i śpiewali jakby nową pieśń przed tronem I przed czterema stworzeniami I przed starszymi A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć Oprócz 144 tysięcy Którzy zostali wykupieni z ziemi Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami Są bowiem dziewiczy To ci, którzy podążają za barankiem Dokądkolwiek idzie Oni zostali wykupieni spośród ludzi aby byli pierwocinami dla Boga i dla baranka, a w ich ustach nie znaleziono podstępu, są bowiem bez skazy przed tronem Boga. I zobaczyłem innego anioła, lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię Wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiącego donośnym głosem – Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. A za nim szedł inny anioł i mówił, upadł, upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił, jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamie na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem, a dym ich męki wznosi się na wieki wieków. I nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamie jej imienia. Tu jest cierpliwość świętych. Tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie, napisz, błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak, mówi duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do syna człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku. Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi. Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku swój sierp na ziemię, i ziemia została zrzęta. I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie, mając także ostry sierp. Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem, i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp. Zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona. I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię i zebrał grona winorośli ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga. I udeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew, aż powędzidła koni, na 1600 stadiów Rozdział 15 Potem zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający, siedmiu aniołów, którzy mieli siedem plak ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boga. I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga i pieśń Baranka, wielkie i zadziwiające są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, o Królu Świętych! Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił Twego imienia? Bo Ty jedynie jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą Tobie pokłon, bo objawiły się Twoje wyroki. Potem zobaczyłem, a oto stała otwarta świątynia przybytku świadectwa w niebie. I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plak, ubranych w czysty, lśniący len i przepasanych na piersi złotymi pasami. A jedno z czterech stworzeń dało siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Boga i Jego mocy. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełniło się siedem plak siedmiu aniołów. Rozdział szesnasty I usłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów – Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię. I pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mieli z nami bestii, i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi. A drugi anioł wylał swoją czaszę na morze, i stało się ono jak krew zmarłego, i każda dusza żywa umarła w morzu. A trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki, i źródła wód, i przemieniły się w krew, i usłyszałem anioła wód mówiącego «Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś», i święty, że tak osądziłeś, ponieważ wylali krew świętych i proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli. I usłyszałem, jak inny mówił od ołtarza, tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki. A czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem, i ludzie zostali popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę. A piąty anioł wylał swoją czaszę na tron bestii i jej królestwo pogrążyło się w ciemności, a ludzie gryźli z bólu języki. I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów. A szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby została przygotowana droga dla królów ze wschodu. I zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda, i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon, a siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze. I ze świątyni nieba, od tronu, rozległ się donośny głos, który powiedział, stało się. I nastąpiły głosy i gromy, i błyskawice, i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie ziemi. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i runęły miasta narodów. I został wspomniany przed Bogiem wielki Babilon, aby dać mu kielich wina zapalczywości swego gniewu. Pierzchły wszystkie wyspy i gór już nie znaleziono. I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka. Rozdział 17. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czas I odezwał się do mnie, mówiąc mi Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu I zaniósł mnie w duchu na pustynię I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. A na jej czole wypisane było imię, tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. I powiedział do mnie anioł, czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi, a która ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia Od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest Tu jest rozum, który ma mądrość Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta I królów jest siedmiu Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko. A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii. Oni będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. I powiedział do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki a dziesięć rogów, które widziałeś na bestii, oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem włożył im do serc, aby wykonali jego wolę i to jednomyślnie i oddali swoje królestwo bestii, aż wypełnią się słowa Boga. A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto – które króluje nad królami ziemi. Rozdział osiemnasty Potem zobaczyłem innego anioła stępującego z nieba, mającego wielką władzę, i zajaśniała ziemia od jego chwały, i zawołał potężnie donośnym głosem Upadł! Upadł wielki Babilon! Metropolia! Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego, gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości. Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała wam i oddajcie jej w dwójnasób według jej uczynków. Do kielicha, w który wam nalewała, nalejcie jej w dwójnasób. Ile sama się rozsławiła i pławiła się w przepychu, Tyle zadajcie jej udręki i smutku, bo mówi w swoim sercu, zasiadam jak królowa, nie jestem wdową i nie zaznam smutku. Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy uprawiali z nią nierząd i pławili się w przepychu, gdy zobaczą dym jej pożaru. Stojąc z daleka z powodu strachu przed jej męką, powiedzą, biada, biada tobie wielkie miasto Babilonie, metropolio potężna, bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd. A kupcy ziemi będą płakać i lamentować nad nią, bo już nikt nie będzie kupował ich towaru, towaru złota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego, wszelkich przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z najkosztowniejszego drewna, brązu, żelaza i marmuru, cynamonu i wonności, olejku i kadzidła, wina i oliwy, najczystszej mąki i pszenicy, bydła i owiec, koni i wozów, niewolników i dusz ludzkich. Owoce, których pożądała twoja dusza, opuściły ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, opuściło ciebie i już nigdy tego nie znajdziesz. Ci, którzy tym handlowali i wzbogacili się na niej, Będą stać z daleka z powodu strachu przed jej męką, płacząc i lamentując w słowach – Biada, biada tobie, wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, przyozdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo, a każdy sternik i całe rzesze pływających na okrętach i marynarze i wszyscy, którzy pracują na morzu, stanęli z daleka i wołali, widząc dym jego pożaru, które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta? I sypali proch na swoje głowy i wołali płacząc i lamentując Biada, biada tobie wielkie miasto, w którym dzięki jego dostatkowi wzbogacili się wszyscy, którzy mieli statki na morzu, bo w jednej godzinie zostało spustoszone. Raduj się nad nim niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę. A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc, tak gwałtownie będzie zrzucony Babilon, wielkie miasto, i już go nie znajdą. I głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów i trębaczy nie będzie już słychać w tobie, i żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła już się nie znajdzie w Tobie, i od głosu kamienia młyńskiego już się w Tobie nie usłyszy. I światło lampy nie zabłyśnie już w Tobie, i głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie już słychać w Tobie, bo Twoi kupcy byli możno władcami ziemi, bo Twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody, w nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi. Rozdział dziewiętnasty. Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił Alleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu! Bo jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. I powtórnie powiedzieli Alleluja! a jej dym wznosi się na wieki wieków. I upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos, który mówił Chwalcie naszego Boga wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, i mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód,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 Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga. I upadłem Mu do nóg, aby oddać Mu pokłon, lecz powiedział mi: Nie rób tego, bo jestem sługą razem z Tobą i Twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu. I zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba. Chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga, aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców i ciała wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. I zobaczyłem bestie i królów ziemi i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem. I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Rozdział dwudziesty. I zobaczyłem anioła stępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat i wrzucił go do otchłani zamknął go i opieczętował aby już nie zwodził narodów aż się dopełni tysiąc lat a potem musi być wypuszczony na krótki czas zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego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 Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do Jeziora Ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Rozdział 21. Potem zobaczyłem nowe niebo,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 I powiedział do mnie: Stało się, ja jestem Alfa i Omega początek i koniec ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy, Będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami i odezwał się do mnie, mówiąc Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, Stępujące z nieba od Boga Mające chwałę Boga Jego blask podobny był do drogocennego kamienia Jakby jaspisu Przezroczystego jak kryształ Miało ono wielki i wysoki mur Miało dwanaście bram A na bramach dwunastu aniołów I wypisane imiona Które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela Od wschodu trzy bramy Od północy trzy bramy od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe. I wymierzył jego mur na sto czterdzieści cztery łokcie według miary człowieka, która jest miarą anioła. Jego mur jest zbudowany z jaspisu. Miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami.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 a rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi, Wniosą do Niego swoją chwałę i cześć. W dzień Jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego chwałę i cześć narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Rozdział dwudziesty i pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. A po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki było drzewo życia, przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już żadnego przekleństwa. Lecz będzie w nim tron Boga i baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć i będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. I powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan... Bóg świętych proroków posłał swego Anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej Księgi. A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg Anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego bo jestem sługą z Tobą i Twoimi braćmi prorokami i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. Potem powiedział do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. Kto plugawy, niech się nadal plugawi. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. A kto święty... Niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy. Czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy niech powie przyjdź, a kto pragnie niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym, zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak, przyjdź, Panie Jezu. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.